o tej sprawie rozmawialiśmy też przedwczoraj w Budapeszcie z ministrem rolnictwa Węgier, panem Sandorem Fazekaszem, u nich jest problem tu austriacki, to tutaj Państwo to dokładnie znacie. Jeżeli chodzi o uregulowanie, nie jest za późno, nie jest za późno, bo mamy rok 2014-2015, to jest na to czas pod warunkiem, że wspólnie organizacje rolnicze, partie polityczne będą współpracowały w tym zakresie, tak? To jest klucz do sprawy. Dlatego na spotkaniu z wszystkimi organizacjami rolniczymi jeszcze w 2013 roku przedstawiłem taką propozycję, chcemy temat rozwiązać, czyli złapać tego króliczka, czy chcemy go cały czas gonić, tak? i zaprosiłem wszystkie organizacje do współpracy w tym zakresie, bo tu jest istota sprawy, żeby w środowiskach rolniczych znaleźć kompromis, tak, i w partiach politycznych, a nie robić z tego element przetargowy, kto bardziej broni ziemi i tam parę punktów w sondażach, bo to nie ma yy, sensu, tak. Yy, tak jak był rozgrywany temat GMO, Przepraszam, że do tego wracam, jeszcze do dzisiaj się mówi, a co GMO, niektórzy walczą zakazać uprawy GMO. Otóż sprawa GMO została definitywnie rozwiązana i w Polsce nie ma uprawy roślin GMO, jest zakaz uprawy roślin GMO. Wprowadziliśmy to ustawą i dwoma rozporządzeniami rok temu, 28 stycznia, i Polska jest wolna od wysiewu i uprawy roślin GMO, że to jest skutecznie realizowane, potwierdziły to badania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin Nasiennictwa, gdzie na 9, około 9200 prób żadna nie potwierdziła roślin GMO, a dzisiaj dalej się mówi GMO. Sprawa ziemi jest bardzo ważna i nośna, przy czym Państwo wiecie, że w 16 września 2011 roku uchwaliliśmy ustawę, która pozwala rolnikom i gospodarstwom rodzinnym powiększyć swoje gospodarstwa, to jest to wyłączenie na zasadach dobrowolnych do 30% gruntów, w wyniku tego uzyskaliśmy do sprzedaży w przetargach ograniczonych około 80 tysięcy hektarów, ale powiem, że nad tą ustawą też pracowaliśmy chyba z półtora roku i mogę tu powiedzieć, że gdyby nie mój upór, powiem wręcz heroist, to tej ustawy by nie było do dzisiaj, tak? Czyli to nie jest problem pomysłu, i zapisu, tylko problem znalezienia w większości w sejmowej, która przyjmie takie rozwiązania, A ten temat jest rozgrywany i będzie rozgrywany politycznie im bliżej wyboru. Tyle mogę powiedzieć, nie? Zupełnie niepotrzebnie, jak chodzi o tą naszą ziemię i dzisiaj efekty tego są, ale potrzebny jest dalszy kompromis, przede wszystkim zostały popełnione błędy i na początku lat 90., gdzie w niektórych województwach jest to problem, bo w niektórych gminach gruntów, spółkach z kapitałem zagranicznym, w dzierżawach i tak dalej jest za dużo. To jest ocena miejscowa, ale to nastąpiło, ale jest prawo unijne, pewne były zobowiązania y, przy traktacie y, z Unią Europejską. Tu głównie rzecz polega na tym, że powinniśmy, tak jak w obecnej, teraz mamy też takie przepisy, że żeby rolnik startował w przetargu ograniczonym na zakup gruntów, powiększenie gospodarstw rodzinnych, to myśmy w tej ustawie, która jest też krytykowana, zapisali, że przez pięć lat ma mieszkać w tej gminie czyli w gminie sąsiedniej i prowadzić ma gospodarstwo. Na tym istota polega, żeby w przetargu mogli wziąć udział rolnicy, którzy nie Startują do przetargu nawet jak się zamelduje, obojętnie skąd tydzień czy dwa tygodnie przed przetargiem, tylko żeby na stałe przez pięć lat mieszkał, był zameldowany, żeby prowadził tą działalność rolniczą wraz ze swoją rodziną. Jest to w ustawie zapisane. Ja uważam, że w tym kierunku powinniśmy pójść, bo jest też prawo europejskie, pewne zapisy można zrobić bardzo mądrze. Generalnie powinna być taka zasada, że tak jak obywatele innych państw mają możliwość tu gospodarować, to polscy rolnicy powinni mieć na tej zasadzie wzajemności i wtedy by nie było problemów. Proszę bardzo, niech obywatele innych państw no, jakiś procent gruntów użytkują, ale niech będą takie szanse stworzone, żeby polscy rolnicy też mogli w innych państwach i wtedy jest zasada wzajemności. Jest to, jest to szczególnie ważne w rejonach przygranicznych, wiadomo w jakich województwach. Natomiast jesteśmy w Wielkopolsce, ja byłem na wielu spotkaniach, gdzie rolnicy podnosili, że też no może jakieś słupy są. Ja mówię, dajcie mi jakiś przykład tego słupa w Wielkopolsce się proszę przez tam dwa lata, ja takiego przykładu żadnego nie otrzymałem. Natomiast tam, gdzie rolnicy zgłosili pomorskiego te przykłady, to dla mnie nie było żadnego problemu skierowanie do prokuratury, do ABW, do CBA, zresztą każdy taki przypadek, który dopływa do agencji, czy do oddziału regionalnego, czy do centrali, on jest kierowany do organów, tak, on jest badany. Także jest możliwość tutaj y, zrobić, w mojej ocenie, przecież sprawą tą się interesuje od ponad 20 lat, w Polsce w dzierżawach przez osoby fizyczne cudzoziemców i przez spółki z udziałem kapitału zagranicznego, no może być około 150 tysięcy gdzieś hektarów, ja mówię to szacunkowo, tak, ale my przestrzegamy prawa, przestrzegamy procedur, Gdyby ktoś chciał więcej z Państwa szczegółów co do praktyki, jest Pan Prezes Leszek Świętochowski, mogę powiedzieć, że to, co myśmy zrobili na przykładzie w województwa zachodnio-pomorskiego, gdzie od grudnia do stycznia żeśmy wydali rozporządzenia, to jest bardzo duży postęp. Przed tą ustawą około 26 tysięcy hektarów było korzystane bezumownie przez rolników. Myśmy tą ustawą to zmniejszyli do około 13 i teraz prowadzimy takie zadania, że jak się spotkamy za rok to będziemy mogli powiedzieć, że symboliczne tylko bezumownie się korzysta. Także jest możliwość tego uporządkowania, ale pewne błędy zostały popełnione, a pewne rzeczy zostały zapisane w traktacie akcesyjnym, uzgodnione, gdzie przypomnę że umowy nawet ustne, tak, między dzierżawcami, dzierżawcą, właścicielem i tak dalej, one są respektowane w prawie międzynarodowym, więc jest to temat bardzo istotny. Uważam, że mniej powinniśmy napinać mięśnie, mniej tylko podać hasło, że Bronimy polskie ziemi, tylko pracować tam w Sejmie, w komisjach i skutecznie to rozwiązać, a nie robić wielce dużo szumu, tylko pracować na tym w komisjach. Jak wiem, jak się to, to robi, bo chyba w Komisji Rolnictwa najdłużej byłem i tutaj jest wielu ludzi, którzy uczestniczą w komisjach, żeby tak często w komisjach pracowano, jak się mówi przed kamerami, przed mikrofonami, to byśmy mieli lepszy efekt. Dziękuję bardzo.